kary śmierci. Nie wszyscy członkowie zgrupowania Bartka, którzy wpadli w sidła Ubeckiej prowokacji, zginęli pod łambinowicami czy barutem. Część z nich aresztowano i postawiono przed sądem. Procesy zakończyły się dla nich najsurowszym wyrokiem karą śmierci. W większości przypadków została ona wykonana. Stało się więc tak, jak pisał Jan Kantyka Tyle, że on utrzymywał, iż osądzono wszystkich schwytanych. W rzeczywistości wyroki dotyczyły najwyżej 19 osób, do których zatrzymania doszło we wrześniu i październiku 1946 roku w wyniku działalności kapitana Lawiny. Pierwsze wyroki zapadły już 12 października. W Bielsku skazani zostali trzej partyzanci, których ujęto w pierwszych dniach września. Ostatni wyrok wydano 14 grudnia w Będzinie. Siedem wyroków kary śmierci, między innymi dla Wichury i jego żony. W porównaniu z dzisiejszym tempem pracy przedstawicieli Temidy można stwierdzić, że tamte śledztwa i procesy były błyskawiczne. Skazanych rozstrzeliwano już kilka lub kilkanaście dni po osądzeniu. Wyroki w sprawach partyzantów z oddziału Bartka wydawało Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach. Czasem obradował on na sesjach wyjazdowych w Będzinie lub Bielsku. Wojskowe Sądy Rejonowe które orzekały w procesach osób prowadzących działalność polityczną wrogą wobec komunistów, powołano do życia 20 stycznia 1946 roku na mocy rozkazu ministra obrony narodowej. Przekazano im kompetencje sądów garnizonowych, okręgowych i dywizyjnych. Orzekały nie tylko w sprawach milicjantów czy żołnierzy, ale na podstawie specjalnych przepisów prawa obdarzono je kompetencjami pozwalającymi na sądzenie cywili. WSR siały strach wśród podziemia do 1955 roku, kiedy to zostały rozwiązane. Procesy były pokazowe, a wyroki często znane jeszcze przed pierwszą rozprawą. Decyzje dotyczące tego, kto zasiądzie w składzie sędziowskim, czy sprawa będzie pokazówką i jak wysokie kary zostaną wymierzone, podejmowane były na szczeblu partyjnym. W przypadkach kar śmierci sąd obligatoryjnie orzekał również o przypadku mienia skazanego, co dotykało głównie jego rodzinę. Wyroki wykonywano wczesnym rankiem na terenie zakładów karnych w Katowicach, Cieszynie i Bielsku. WSR najbardziej aktywne były w latach 1946 48 kiedy to umacniano dopiero co zaprowadzony nowy porządek. Katowicki sąd wydał ogółem 264 wyroki kar śmierci. Stracono 154 osoby. Najbardziej represyjny był rok 1946, gdy nowa władza rozprawiała się z grupą Bartka. Ponad 57% wyroków kary śmierci, które WSR w Katowicach wydały w trakcie dziewięciu lat funkcjonowania, miało miejsce właśnie wówczas. Po amnestii z lutego 1947 roku liczba orzekanych najsurowszych wyroków znacząco spadła. W praktyce oznaczało to rozbicie podziemia walczącego o niepodległą Polskę. Z pewnością wśród skazanych za przestępstwa typowo kryminalne są także osoby, które prowadziły opozycyjną działalność. Stalinowski aparat represji wolał w ten sposób pomniejszać zasięg działalności podziemia. Miało to znaczenie propagandowe, gdyż część opozycjonistów można było klasyfikować jako zwykłych bandytów. Konfiskaty mienia członków PPR sądzono jako napady rabunkowe na osoby prywatne. Jak pisze Tomasz Kurpiesz z katowickiego IPN w pracy Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach 1946-1955, powszechną tendencją komunistycznej propagandy, a więc także WSR, było rozszerzanie pojęcia Narodowe Siły Zbrojne na grupy, które faktycznie nie miały nic wspólnego z podziemiem niepodległościowym. Osoby skazywane za działalność w Narodowych Siłach Zbrojnych czasem były członkami podziemia, Poakowskiego. Nie zmienia to faktu, że ugrupowaniem najsurowiej traktowanym przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach był oddział Bartka. Aż 33 jego ludzi, jak policzył Tomasz Kurpierz, usłyszało między majem 1946 roku a styczniem 1947 wyroki śmierci. W większości przypadków nie skorzystano z prawa łaski i wykonano egzekucję przez rozstrzelanie. Narodowa opozycja nie miała więc tyle szczęścia, co partyzantka Połakowska, w przypadku której 70% orzeczonych kar śmierci zamieniono na więzienie. 7 maja 1946 roku WSR w Katowicach skazał na śmierć Rudolfa Niesytko, pseudonim Ignac. Zarzucono mu dezercję z MO, działalność w Narodowych Siłach Zbrojnych, zamachy na funkcjonariuszy UB i żołnierzy radzieckich. Śledztwo prowadził m.in. innymi. Leon Weintraub, a składowi sędziowskiemu przewodniczył Mieczysław Janicki. Wiceszef WSR Katowice orzekł w sumie 60 wyroków kar śmierci. Ignaca rozstrzelano 27 czerwca. 2 lipca 1946 roku najwyższe wyroki usłyszeli bliźniacy Emil i Mieczysław Kłaptocz. Sarna i Leon odpowiadali za współpracę z bandami NSZ, Wobec Mieczysława karę śmierci zamieniono najpierw na dożywocia, a później na 15 lat więzienia. Len na wolność wyszedł w 1955 roku, trzy lata po bracie. Seria procesów partyzantów Bartka zatrzymanych w wyniku akcji Lawina zaczęła się 12 października 1946 roku w Bielsku. Tego dnia skazano Karola Borgieła, pseudonim Wacek, Ludwika Krajsa i Leopolda Cieklińskiego, pseudonim Poldek, to dowódca jednej z grup. Zarzuty. Działalność w NSZ, zamachy na funkcjonariuszy MO i członków PPR. Rozprawie przewodniczył sędzia Julian Giemborek, pierwszy szef WSR Katowice, wymierzył łącznie 74 kary śmierci. Całą trójkę rozstrzelano 26 października. Raimund Jankowski, pseudonim Domb, usłyszał wyrok śmierci 25 października 1946 roku w Bielsku, a stracono go 8 listopada. Działał w oddziale Franciszka Machalicy pseudonim szczółka, który był związany z Bartkiem. W tych samych dniach osądzono i rozstrzelano Józefa Jagosza, pseudonim Sarna, który walczył w oddziałach Andrusa i Wichury oraz Mieczysława Wróbla. Sędzia Mieczysław Janicki zasiadał także za stołem sądu, który 9 listopada w Katowicach wydał cztery wyroki śmierci. Na Stanisława Waligurę, pseudonim Matejko, Jana Rybę, pseudonim Dąb, Wilhelma Heinricha, pseudonim Szofer oraz Jana Grudnia, pseudonim Kruk. Wszystkich zatrzymano 1 września 1946 roku, a stracono 28 listopada. Prokurator Sextus Guzy zarzucił im działalność w Narodowych Siłach Zbrojnych, zamachy na funkcjonariuszy UB i MO oraz członków PPR. Matejko, Dąb i Kruk byli członkami oddziału Stanisława Włocha, pseudonim Lis, a szofer należał do grupy Ludwika Bryskiego, pseudonim Żbik. Zdzisława Krausa, pseudonim Andrus i pięciu innych partyzantów zatrzymanych na przełomie czerwca i lipca, a więc jeszcze przed prowokacją, postawiono przed sądem 27 listopada w Katowicach. Znów sądził Mieczysław Janicki, a oskarżał prokurator Edward Gol. Zarzuty. Dezercja, przynależność do Narodowych Sił Zbrojnych, napady rabunkowe, naruszenie tajemnicy wojskowej. Oprócz Andrusa wyrok najsurowszej kary usłyszeli Jan Bryniok, były funkcjonariusz MO, który udzielał informacji partyzantom na temat obław planowanych przez UB i MO, Franciszek Buda, pseudonim Cygan, Paweł Czysz, pseudonim Nitka, Franciszek Gelner oraz Władysław Warias, pseudonim Grot. Andrusa stracono 17 maja 1947 roku i pochowano na cmentarzu w Katowicach, Panewnikach. W 1956 roku jego zwłoki ekshumowano i przeniesiono na cmentarz w Krakowie-Pogórzu. Janowi Bryniokowi wyrok zamieniono najpierw na dożywocie, później na 12 lat i zwolniono w 1955 roku. Podobny los spotkał Franciszka Budę z tym, że wolność odzyskał on rok później. Pawłowi Czyżowi wyrok obniżano stopniowo do 15 i 10 lat. Zwolniono go w lipcu 1956 roku. Franciszek Gelner więzienie opuścił w 1951 roku po odsiedzeniu pięciu lat. Władysławowi Wariasowi na mocy amnestii obniżono wyrok do 15 lat więzienia, a w 1956 roku darowano resztę kary. Zarzuty te same co poprzednio sędzia również ten sam Mieczysław Janicki, orzeczenie sądu łatwe do przewidzenia. 3 grudnia 1946 roku Usłyszeli je Eugeniusz Kania, pseudonim Chytry, i Alojzy Talik, pseudonim Orzeł, którzy walczyli o wolną Polskę w oddziale Romualda Czarneckiego, pseudonim Piccolo. Rozstrzelani zostali po dwóch tygodniach. Pochowano ich na cmentarzu w Bielsku. Największy proces dotyczący Narodowych Sił Zbrojnych działających w rejonie Podbeskidzia zakończył się 14 grudnia 1946 roku. Zapadło siedem wyroków śmierci. Usłyszeli je Józef Kołodziej, pseudonim Wichura, jego żona oraz podkomendni. Pojmano ich we wrześniu i październiku na terenie Zabrze i Gliwic. Zostali tam podstępnie przewiezieni przez lawinę i korzenia. Najpierw przebywali w konspiracyjnych mieszkaniach, a następnie wpadli w zasadzki UB. Proces odbywał się w Będzinie, a prowadził go sędzia Julian Giemborek. Oskarżał prokurator Stefan Piotrowski. Zarzuty działalność w Narodowych Siłach Zbrojnych, akcje zbrojne zabory mienia. Wichura w trakcie przerzutów na ziemię zachodniej pobytu Bartka w Gliwicach dowodził tymi, którzy pozostali na Baraniej Górze. Później na rozkaz kapitana Lawiny razem z żoną wyjechał do Gliwic, gdzie 4 października zostali zatrzymani. Oprócz Wichury, jego żony Emilii karę śmierci otrzymali. Władysław Guzek, pseudonim Wilk, Ernest Kozubek, pseudonim Grom, Józef Olszar, pseudonim Ojciec, Bolesław Palasz, pseudonim Ogień, oraz Jan Kwiczała, pseudonim Emil, łącznik, który zaprowadził lawinę do Bartka. Sześciu skazanych rozstrzelano w Katowicach, w więzieniu przy ulicy Mikołowskiej, ostatniego dnia jakże nieszczęśliwego dla partyzantów spod Balaniej Góry, roku 1946. Kula ominała tylko Emilię Kołodziej. Powód była wówczas w zaawansowanej ciąży. Katowicki sąd zamienił jej karę na dożywocie i utratę praw obywatelskich na 5 lat. Później po amnestii wyrok obniżono do 15 lat. Milka wyszła na wolność 14 stycznia 1955 roku. Sądzenie partyzantów z oddziału Bartka zakończono 2 stycznia 1947 roku w Bielsku. Sędzia Mieczysław Janicki orzekł wówczas karę śmierci pięciokrotnie. Skazał Franciszka Brodę, pseudonim Szybki, zatrzymanego podczas potyczki na górze Klimczok, Wiktora Gruszczyka, pseudonim Groźny, Jana Sapińskiego, pseudonim Wolny, a także braci Wisnerów, Alojzego, pseudonim Lis, w trakcie rozprawy przyznał się do większości zarzuconych mu czynów i Antoniego, pseudonim Brzoza. Straceni zostali 15 stycznia 1947 roku, a Wolnego zastrzelono podczas próby ucieczki z więzienia. Z 33 partyzantów ze zgrupowania Bartka skazanych na karę śmierci, więziennych murów nie dane było opuścić już nigdy 26 żołnierzom. Pozostałym na mocy amnestii obniżono wyroki i w latach 50. odzyskali wolność. Na przełomie 1946 i 1947 roku grupa Bartka niemal całkowicie przestała istnieć i zakończyła swoją walkę. Oddział Stubaka zimę spędził w bunkrach na Baraniej Górze walczyć starał się jeszcze tylko oddział zemsty. Władze liczbę czynnych partyzantów pod komendą Bartka szacowały już jedynie na 30 osób. Wybory do Sejmu przeprowadzone 19 stycznia 1947 roku na Podbeskidziu przebiegły spokojnie, nie tak jak wcześniejsze czerwcowe referendum. Po elekcji Katowicki Komitet Wojewódzki PPR przyjął rezolucję, w której stwierdził, iż należy doprowadzić do całkowitego dobicia wroga.